Poniedziałek, 7 kwietnia 2008 roku, podcast Lubię Kiedy pada, zaprasza na kolejny odcinek. Zaprasza na odcinek numer 30. Tak, moi drodzy, 30 na karku, zupełnie tak jak w życiu. I troszkę dla mnie ten odcinek wyjątkowy, bo powracam po trzetygodniowej przerwie. I, biorąc, nie bardzo wiem, co dzisiaj nagrać, ale, ale, ale no właśnie dzięki Wam nagrywam ten odcinek, bo a zresztą usłyszycie za chwilę. Zapraszam na numer 30. I'm a new soul I came to this strange world Hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here felt the joy and love Finding myself making every possible mistake <laughs> Pada. Jak już mówiłem, 30 na karku zupełnie tak jak w życiu. No, może nie do końca, jeszcze parę odcinków, żeby było tak jak w życiu. W tle piknął mi zegarek, co oznacza, że dochodzi godzina trzecia, że minęła godzina trzecia. Dzisiaj mam w miarę dobry humor, bo pogoda wreszcie zaczęła dopisywać, wreszcie zaczęło być słonecznie za oknem chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest piękny, wiosenny dzień, ale właśnie właśnie zaczął pruszyć śnieg, pomimo tego słońca, pomimo tego, że jest w miarę ładnie, zaczął pruszyć taki delikatny śnieg, oczywiście on nie zostanie na chodnikach, nie będą z niego żadnych zaspy ani nic, ale mimo wszystko jest wiosna i, i pada śnieg co tu w Anglii jest rzeczą raczej niebywałą no właśnie, odcinek 30 może nie tyle stał pod znakiem zapytania, co jakoś, jakoś ostatnio wyhamowałem z tym moim podcastingiem, jakoś ostatnio coraz trudniej było mi nagrywać, ale właśnie ta trzytygodniowa nieobecność została przez was zauważona i przyznam, że zrobiło mi się trochę cieplej na, na sercu, kiedy dostałem maile, że komuś brakuje mojego podcastu, kiedy dostałem komentarze, gdzie to ja jestem i w ogóle co ja sobie wyobrażam, że, że nie nagrywam no i myślę, że w dużej mierze. Przyczyniło się to do tego, że poprawił mi się humor, bo ostatnio jakieś miałem dziwne, wewnętrzne kryzysy. I właśnie nagrywam 30 odcinek. W dzisiejszym odcinku nie będzie nic konkretnego. Dzisiejszy odcinek będzie takim moim piadoleniem. Pozwolę sobie podsumować tutaj dwie ankiety. No i będzie na końcu wywiad z gwiazdą. Zatem myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A jeśli nie, to zapraszam na odcinek 31, który będzie odcinkiem podróżniczym, znowu. Ale na razie nie powiem, dokąd się wybieram, bo, bo nie chcę tego potem zawalić i odkręcać. Yy, odcinek zaczęła pani Jachelna im, którą znacie już z odcinka mm, paryskiego. No i pewnie znacie tą konkretną piosenkę, czyli New Souls... Yy reklamy Macbooka Air, która to reklama wypromowała zarówno tę piosenkę, jak i, jak i artystkę. No i właśnie, płyta Pani Jachelna im bardzo przywadła mi do gustu i, i ostatnio troszkę, troszkę mi chodzi po głowie. A płytę wygrzebała moja, moja żona, Katarzyna. No właśnie, no i może jeszcze puszczę potem jakąś piosenkę z tej płyty, a tymczasem może jakiś mały promosik. A potem podsumowanie ankiet. Słuchacie Słuchajcie podcastu? Lubię kiedy pada. O Boże! Skąd się tu sią. Taki piękny. No, ja tu zawsze jestem.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 Ciąg dalszy tej piosenki tylko w podcaście Masa Krytyczna. <grystania> <grystania> <grystania> <grystania> Www. Masa Krytyczna. Masa Krytyczna. <grystania> masa Krytyczna. Poza tym dupa mi wystaje. Epidemia. Ej, ma. Cześć, bro, czołem, zapraszamy... Co, nie, to bez sensu kurwa, jest, jest nie, to bez sensu... A Słuchajcie nas, bez sensu fajna, ej, Nie włączaj tego, kurde, modla noga! www.epidemianonsensu.pl No dobrze, starczy tych reklam i... Przestało na odcinek zdawczo-odbiorczy. Myślę, że pora przejść do liczb i cyfer. I tak może na początek pochwalę się, bo tak mi się cały czas wydawało, że te moje odcinki są takie przerażająco krótkie, ale z prostej statystyki, z prostych obliczeń wyszło mi, że nagrałem do tej pory 14 godzin, 27 minut i 14 sekund podcastu, co dzielone przez 29 odcinków daje nam prawie równe pół godziny no odcinek, co myślę jest wartością zdrową, zdrową. Dłuższe, dłuższe podcasty wydają mi się troszkę mało humanitarne, bo nie zawsze jest możliwość przesłuchania godzinnego czy jakiegoś 50-minutowego podcastu w, w jednym podejściu. Dla mnie właśnie wygodną formą jest to pół godziny, 20 minut i zarówno od strony nagrywania, jak i od strony odsłuchiwania potem takiego podcastu. Zatem myślę, że, że nie jest tak źle, jeśli chodzi o długość. Ale przejdźmy myślę do ankiet. I tak pierwsza ankieta jest mojego autorstwa. Wystawiłem ją na stronę lubię kiedy pada lipcyn.com jakiś czas temu już jej tam teraz nie ma, moją z Bo doszedłem do wniosku, że stworzenie dobrej ankiety to jednak, jednak wymaga trochę, trochę nakładu pracy, trochę wymaga zastanowienia. Ta ankieta, którą ja tam miałem na stronie zrobiona była tak przyznam na prędce i, i w sumie niewiele wnios, wniosła nowego. Chociaż troszkę dała mi do myślenia. A pytałem tam o to, skąd wiesz o lubię, kiedy pada. No i oddano 44 głosy. W sumie odpowiedzi były następujące. Inny podcast, na które zdecydowało się 21 osób, co daje prawie połowę. Czyli wychodzi z tego, że nie wolno przeceniać Wolno nie doceniać roli, roli promosów. E, dziewięć osób odpowiedziało, że zna mnie osobiście i dlatego słucha podcastu. Chciałbym bardzo wiedzieć, co to są za osoby. Trzy, może cztery, bym, bym był w stanie wymienić, ale więcej. Nie bardzo. Inną odpowiedź udzieliło pięć osób, z czego jedna wymieniona konkretna tam było, że z dupy. <śmiech> Też nie wiem, kto to mógł być. Nie przypominam sobie takiej znajomości cztery osoby odpowiedziały, że że jest moją rodziną i tu z kolei też mam problem z wymienieniem tych czterech osób, jeżeli mogę prosić, to odezwijcie się ode mnie na, ma na maila i powiedzcie mi, kto wy jesteście, bo jedną dwie osoby jestem w stanie wymienić, ale znowu cholera cztery hm. trzy osoby odpowiedziały, że nie bardzo wiedzą, co to jest lubię, kiedy pada i tylko dwie osoby powiedziały, że znają mnie ze strony podcast.pl co przyznam wydało mi się trochę dziwne, bo skoro tak strasznie tą stronę promujemy że strona podcast.pl jest jakimś miejscem na którym ewentualnie słuchacze, nowi słuchacze znajdują swoje nowe podcasty ale chyba tak nie jest zatem stawiajmy głównie na Współpromocję na promowanie innych podcasterów, innych podcasterek, innych podcastów w ogóle. Mam się, to wychodzi nam najlepiej. No i swoich znajomych, przekonujemy ich, aby nas słuchali, bo też jest to niebagatelne od, od ułamek naszych słuchaczy. No, tyle na temat pierwszej ankiety. Tak, to formalnie bardzo interesujące. A druga ankieta to już nie ankieta moja, ankieta autorstwa Filipa. Filipa D, trochę bardziej przemyślana i wnosząca coś, może nie, może nie wnosząca, może niekoniecznie wnosząca ankieta, która jest jakby częścią wielkiego wyścigu, który ostatnio jakoś zauważyłem, rozpętał się wśród wśród podcasterów. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że w ankiecie tej Filip zadał pięć pytań i ja nie będę to omawiał dokładnie, tej ankiety, bo myślę, że to bardziej rola autora ankiety niż moja, po prostu odniosę się do tego, jak ja wypadłem w tej ankiecie oso osobiście. I tak pierwsze pytanie to najinteligentniejszy polski podcast. No i tutaj podcast lubię, kiedy pada jest na ósmym z dwudziestu miejscu, co chyba nie jest strasznie złym wynikiem, ale też biorąc pod uwagę różnicę między mną a pierwszym miejscem, no to, to jest przepaść. Zatem nie jestem bardzo inteligentny i mój podcast też taki nie jest. Pytanie drugie. Najlepsze poczucie humoru, najbardziej rozrywkowy polski podcast. Tutaj podcast lubię, kiedy pada znowu na czwartym miejscu, tym razem z dziesięciu podcastów. Mój podcast uplasował się na miejscu czwartym. Tu różnica do miejsca pierwszego, czyli do masy krytycznej, nie jest taka przerażająca. Jest to raptem, jest to raptem połowa tego, co ma pierwszy podcast. Zatem, no, może nieinteligentny, ale troszkę troszkę dowcipny. Kategoria trzecia, odkrycie roku 2007. Tu mój podcast jest już, no, prawie web w łeb, z podgłośnią, ale jednak na miejscu drugim. Co przyznam, bardzo mnie cieszy. Pytanie czwarte, które, przyznam, zadziwiło mnie najbardziej. Brzmiało, jaki jest twój ulubiony podcasterski, nastrojowy głos? No i tutaj ja... Śmiać mi się z tego chcę bardzo, ale... A ja uplasowałem się na miejscu drugim. Tuż po ginger. I sprawa ta wyjaśnia mi troszkę, dlaczego odcinek numer 16 podcastu lubię, kiedy Pada, mam tak dużo ściągnięć. Po prostu jest tam, są tam wasze, wasze dwa ulubione głosy. Mój i Ginger. I chyba stąd ta ilość ściągnięć jest to najlepiej ściągany odcinek mojego podcastu. Ale jak jest naprawdę, oczywiście, pozostanie waszą słodką, moi słuchacze, tajemnicą. Niemniej bardzo jest mi miło z tego powodu, że znalazłem się na drugim miejscu. Ale uwaga, przychodzi pytanie ostatnie, piąte, które brzmi, co możesz polecić przyjacielowi? Twój ulubiony podcast w roku 2007. I tu podcast Lubię Kiedy Pada z ilością 2007 głosów znalazł się na pierwszym miejscu. To właśnie jest jeden z powodów, dla których myślę, że dalej warto nagrywać, bo jak wcześniej wam kiedyś już mówiłem, było parę momentów, w, którym, w których jakoś, jakoś chciałem to wszystko już zarzucić, zostawić. Ale kiedy dochodzą do mnie takie, takie suchy, kiedy widzę takie ankiety i takie wyniki, no, serce rośnie i chce się zarobić dalej. Pomimo tych wszystkich przeciwności losu. A to, co ostatnio najbardziej podniosło mnie na duchu, to jeden z nowych podcastów, który udało mi się usłyszeć podcastów, których początek przegapiłem, jakoś nie powinienem się może tego przyznawać, ale jakoś nie, nie śledzę, nie śledzę na bieżąco tych wszystkich nowych podcastów, które są wydawane. Oczywiście do nich po jakimś czasie trafiam. Jakoś na nie na jako, jakoś na nie napotykam się w sieci, ale, ale nie jest to tak, że, że czekam na premierę, bo przeważnie nie wiem, nie, wiem, nie, wiem, nie wiem o tym, że coś takiego się pojawia, że jakieś nowe podcasty się pojawiają. Takim właśnie podcastem był podcast Maćka, podcast, który nazywa się bez nazwy, na stronie beznazwy.net możemy go znaleźć i tam Maciek bardzo powiedział coś dla mnie miłego. Posłuchajcie. A w tej chwili chciałbym puścić Wam promo podcastu, którego pierwszy odcinek brzmiał tak, jak ja zawsze chciałem, żeby brzmiał pierwszy odcinek mojego podcastu. Lubię kiedy pada. Zapadany podcast z deszczowej Anglii. No, wow, lubię kiedy pada. Nadajemy na mokro. <grywk> <grywk> lubię kiedy pada. Nie zapomnę nigdy, gdy usłyszałem pierwszy odcinek podcastu Tomka. Ten pomysł z wywiadem, z samym sobą był naprawdę rewelacyjny. Pamiętam, że zrobił na mnie ogromne wrażenie i zawsze chciałem, żeby pierwszy odcinek mojego podcastu brzmiał właśnie w taki sposób. I to był Maciek z wrocławskiego podcastu. Bez nazwy. No. Nie chcę tu się jakoś na siłę rewanżować, ale, ale powiem tylko, że Maciek ma bardzo fajny głos i bardzo spodobał mi się jego odcinek prokreacyjny. No i myślę, że będą z niego ludzie. <śmiech> tak, polecam. Strona beznazwy.net I właśnie dla takich chwil warto żyć. Bardzo, bardzo miło, kiedy ktoś coś takiego o nas mówi. Oczywiście pozwolę się tu nie zgodzić z, z Mańskim na temat mojego pierwszego odcinka, nikt nie chciałby, żeby już miał tak jak on, bo akurat może pomysł był fajny, ale brzmienie i jakość tego wszystkiego jest... no... wstyd. Po prostu wstyd mi teraz, kiedy tego słucham, ale to już takie nasze grzechy przeszłości. Najważniejsze, że teraz jakość jest już dużo lepsza. Łatwiej mi się mówi do mikrofonu i w ogóle podcasting, podcastowanie dało mi, myślę, trochę więcej pewności siebie, czego zawsze mi brakowało, trochę więcej wiary w siebie, no i różowiej patrzę na, na, na świat, na ludzi, na wszystko. No dobrze, to by było chyba tyle na, na dzisiaj, Tak jak mówiłem odcinek dzisiaj taki troszkę martyrologiczny, martyrologiczny, jak to się mówi dokładnie, nie wiem martyrologiczny. z racji okrągłej liczby no i, no i tyle, zapraszam jeszcze do kuchni na wywiad z moją podcastową muzą która coś ostatnio zamilkła nam do jasnej i ciasnej i czekamy Gosiu, czekamy, Gosiu na, na coś od Ciebie wreszcie to co, żegnam się z Wami życzę miłego tygodnia, może miłych dwóch tygodni nie jestem pewny, że uda mi się coś nagrać na przyszły tydzień na pewno na dwa za dwa tygodnie już coś będzie a postaram się, żeby było za tydzień ale, ale nie obiecuję, bo wiecie, jak to ze mną jest w kratkę zatem zapraszam do kuchni na wywiad z Gosią a tymczasem żegnam się raz jeszcze i życzę miłego tygodnia słuchajcie mojego podcastu słuchajcie polskich podcastów do usłyszenia no dobrze, ale mieliśmy się najpierw przywitać trzeci raz zaczynamy, to znowu coś pokręciłaś co się z tobą dzieje? Dzisiaj nie mam w głowie, jak zawsze miałam, no. To dobrze, darujmy sobie wstępy i zaczynajmy. Zejdzie nam do wieczora. Chyba, że chcesz jeszcze raz. Nie. No to dobra, jedziemy. Kosiu, najpierw coś o swoim podcaście. Coś o samosia.com. No ten podcast jest naprawdę w ogóle niepoukładany. Chyba jesteś dla siebie zbyt surowa. Nie. No, ja bardzo cię lubię słuchać w końcu jesteś moją podcastową muzą ale ostatnio coś milczysz jakieś podcastowe plany na najbliższy czas coś nowego na temat podcastu Samosi? Będzie osiągał zyski Zyski? A jak chcesz to zrobić? Przecież chyba nie będziesz puszczała reklam Nie No to jak subskrypcja? Nie To Może bilety? Tak o, Powodzenia za ile chcesz je sprzedawać Cena biletów od około 18 do 26 euro No nie wiem czy ci się uda Wiesz, biletowany podcast. To przecież musi być gdzieś nagrywany na żywo. Musisz mieć jakąś salę, czy coś. Gdzie chcesz to zrobić? I chyba w Turingen. W, w, w Turingen, o ile się nie mylę. A to jeszcze nie jest ustalone? Nie. No, a jak nie tam, to gdzie się wybierasz ze swoim nagraniem? Do Mülheim, do Ringlock-Schuppen. Gdzie? Do Ringlock-Schuppen. Ale nie wiem, gdzie to jest. Nieważne. A na jakie liczysz zyski? Około 40 tysięcy dziennie. Aha. I kto będzie te bilety kupował? Tysiące Polaków. Obyć się udało, to teraz pewnie jesteś obrzydliwie bogata. A na co przeznaczysz te pieniądze? Na głodujące dzieci w Afryce, czy może coś innego masz na oku? Jakieś iPody i, i jakieś... I, i, Nintendo, gry. Czyli idziesz w obrzydliwy konsumpcjonizm. A co jak ci jakaś gotówka zostanie? Jakieś inne zbożne cele? Pretzle. No to troszkę mi zaskoczyłaś, ale nie bardzo, bo pochwal się, jak Cię zwabiłem na ten wywiad, myślałaś, że... Jestem zaproszona na obiad polski. to do końca nie był podstęp, bo potem coś zjemy, ale jako, że jesteśmy w kuchni, to powiedz, na co masz te. Marcinkowa gęś lub drożdżówki z radzynkami. Ale ja nie mam gęsi. Zrobiłam tylko takie, takie. zobacz. Tylko te części od yy, gęsi. Właśnie na podroby. Zrobiłam jeszcze takie, o... Po jakiemu jest ta gęś? Ale to nie jest gęś. No ale jak ją robiłeś? No normalnie, wyjąłem z pudełka. Chcesz spróbować? Nie. No to co źle to zrobiłem, no to jak ty to gotujesz? Jedna, No to na co masz ochotę, skoro gęsimy? Szparagi w sosie. Nie mam. Normalne jajka, gotowane na twardo. Jajek też nie ma, mam tylko to. Ba makaron babuni? Jak no, widzę, że Tak. No to przepraszam. Zmieńmy temat, może powiesz co sądzisz o moim podcaście. Naprawdę jest fajny podcast i polecam go Wam wszystkim, jeżeli jeszcze nie zaglądaliście na stronę. Podcast prowadzony przez bardzo sympatycznego i miłego Darka. Tomka. Darka. Tomka? Darka. No nie wytrzymam. Robisz mi na złość, czy jak? Boże, już mi się plączę kompletnie. No to dobra, nie będziemy Cię męczyć już więcej. Przygotujemy może tymczasem coś do jedzenia. Ale... Nie, jeszcze jedno pytanie. Powiedz mi, jak to jest z tym kobiecym nagrywaniem? Um, jest to bardzo stara tradycja. Co, co jest starą tradycją? Kobiecy podcasting? Tak. No to chyba tak samo stara tradycja, jak podcasting w ogóle. Znaczy, wiesz, według mnie to nie ma różnicy, no chyba, że wszystkie podcasterki będą miały jakiś znak rozpoznawczy, bo do tej pory chyba czegoś takiego nie było. To ma się zmienić, aby wszystkie kobiety miały teraz yy, taką ściereczkę, nie? Aha. I ta ściereczka będzie odróżniała, tak? No dobra, to co? Machając ścioreczką, będziemy się żegnać z słuchaczami, coś na koniec? E, nie było mi za bardzo łatwo tutaj mówić e, do Was. Trzymajcie się, kochani słuchacze, kochani podcasterzy, kochane podcasterki. Do następnego razu. Trzymajcie się. Do usłyszenia. A panie, nie można Pana w ogóle zrozumieć, no. Niech Pan idzie na środek. Mnie niech Pan mówi głośniej, no. No, Pan na środek.